Nowy dokończony Opowieści o przeszłości Witam serdecznie w moim nowym autorskim programie. Będziemy w nim poruszać tematy minionej epoki. Jako mojego pierwszego gościa pozwoliłem sobie zaprosić naocznego świadka wydarzeń drugiej wojny światowej, jak i komunizmu w Polsce. Moja rozmówczyni jako mała dziewczynka przeżywała traumę rozpoczynającej się wojny i jako młoda kobieta musiała radzić sobie z jej następstwami. Witam Pani Jadwigo. Dzień dobry. Pani Jadwigo, jak wspomina Pani napad Niemców na Polskę 1 września 1939 roku i co pamięta Pani z tamtych wydarzeń? Mieszkałam z rodzicami blisko Płocka, to znaczy 33, jakieś 3,5 kilometra odległości. W 1939 roku kiedy wojna miała się, zaczął się szum na wsiach, taki w mieście, rodzice byli podenerwowani. Słyszałam tylko, że, że będzie wojna, jako dziecko słyszałam, że będzie wojna, że wojna. I w pewnym momencie, rano, 1 września, obudził mnie huk strasznego, bo upadła bomb pierwsza bomba w odległości jakieś 3 km. I pamiętam może pani, która to była godzina? To była 9 rano rodzice słyszę, że krzyk, że trzeba uciekać, że w, w, w popłoch się na wsiach zrobił, taki w mieście, więc moi rodzice zostawili, w cały, zostawili cały dobytek, pozamykali na klucze i dom, założyli konie do wozu i załadowali co pierwsze, potrzeba, pierwsze rzeczy, które były potrzebne, założyli konie i czekali dalszego następstwa. Już tak przed wieczorem znów zaczęły się huki, krzyki, że trzeba uciekać. Więc rodzice założyli, wyjechali z domu, posadzili nas na wóz i wyjechaliśmy z domu, żeby ucieknąć dalej od miasta. Zatrzymaliśmy się w słupnie i tam mieliśmy rodzinę i tam przeciwko lasu była ich zabudowa. I tam zostaliśmy, zatrzymali się rodzice i tam żeśmy przeczekali te pierwsze momenty tego napadu. A czy mieszkańcy Płocka też uciekali? A mieszkańcy Płocka Uciekali, ale niektórzy uciekali na wsi, jak mieli rodziny, a niektórzy to przedostawali się przez most za Wisłę i tam zdawało im się, że tam będą tak przeżyć te swoje ciężkie chwile. Ale kiedy Bąbowie zlikwidowali most, przerwali przepływ znaczy przejście za Wisłę, mhm. to potem jak już się skończyły, za, zasiedlili się, więc ten naród nie mógł powrócić, i tam męczyli się po, e, tygodniami, tam po dwa, trzy tygodnie musieli tam przebywać ciężkie chwile. I tam, żeby się jakoś przedostać. Więc potem przedostawali się w pław, jak z końmi, byli, z inwentarzem byli. Więc przedostawali się w pław, konie puszczali i krowy, a sami na łódki. Bardzo dużo tego inwentarzu się zatopiło wtedy. Także to była straszna, ciężka chwila. A myśmy, jak powrócili z tej wsi, jak już tak się uspokoiło, wróciliśmy do swojej posiadłości. A tu u nas znów też było dużo ludzi z miasta, więc tak, po, prabowali, wszystko co było w, w domu po do zjedzenia pozostawiane, powyjadali, wyjadali, zostawili bałagany, wewentarz, krowy doili, wypijali to mleko, świnie zabijali i się dzielili, tak żebyśmy potem powrócili to do biedy i do ciężkich warunków. Czyli korzystali ze wszystkiego, co Państwo zostawiliście w swoich mieszkaniach. Dobrze, czyli tak ...z Płocka, którzy tutaj się uważali, że tu będzie bezpieczniej, to oni ze wszystkiego korzystali i wszystko likwidowali, co no to z jedzenia, no to jest rzecz normalna. Dobrze, czyli tak mniej więcej zaczęła się z Pani i Pani oczami wojna. A Pani mi powie, Pani Jadwigo, co zmieniło w Pani życiu rozpoczęcie się tej wojny II Światowej, nie tylko w Pani życiu, ale w życiu państw, Pani rodziców i, i wszystkich mieszkańców wsi? Zaczęły się, już jak Niemcy weszły, zaczęły się ciężkie czasy. Bo na, na naszej wsi, właśnie na której ja mieszkałam, to tylko było cztery polskie gospodarstwa. Reszta było bardzo dużo, dużo, to była duża wieś, tu mieszkali Niemcy. I to byli Fywowie, tu byli tubylcy Niemcy, którzy przed wojną zamieszkali, no i myśmy między nimi się obracali. Początkowo pomagali nam, bo to jako sąsiedzi, mój ojciec był bardzo dla nich pozytywnie nastawiony, był jako dobrym człowiekiem, sąsiadem, więc pomagali nam ile mogli. Dbali o nas, żeby nam się krzywda nie stała, jak Niemcy chodzili po wsiach. Nie tego, to przysyłali zawsze czy córkę czy syna, żeby pilnowali, żeby nam się nic nie stało, bo tatoś miał dobre kontakty z, jako z sąsiadami. Ale potem y, nasze gospodarstwo spłonęło. Wojsko niemieckie miało ćwiczenie u sąsiadów, a druga na naszym podwórzu. I oni się oświetlali, mieli ćwiczenia i się oświetlali y, rakietami. I jak rakieta upadła w czubek, strych obory, tak się zapaliło i w wśród nocy to było już jakieś 4 lata po, po, po tym jak Niemcy weszli I, no, i spłonęło nasze te wszystkie budynki tylko został zniszczony trochę domy więc on Niemcy chcąc nam pomóc jako sołtys niemiecki na, na, na tym samej wsi tylko było takie małe gospodarstwo w odstępie jakieś półtora kilometra na wschód, i tam wziął nas przesiedlił. A to tu nasze, i tutaj musiał tatuś obrabiać te budynki te do ziemi, bo to był przykaz taki. Więc tatuś musiał stamtąd dojeżdżać i tutaj tego, ponieważ tego inwentarzu było więcej. Tam to ojciec mój męczył się. No tak bo musiał w tych budynkach, nie miał gdzie tego inwentarza postawić, no ale to wszystko musiał robić, bo się bał, żeby nie wywieźli do, do, do Niemiec, niemiec do, albo do obozu. To wszystko żeśmy tak przeżywali. Na tej wsi tam było coraz ciężej. Gestapowcy nie wolno było ani nic zabić, nic nie tego, co były przydziały na mąkę. Na, na, na wszystko, na marmoladę, na cukier. Ponieważ mieliśmy swoje drobiu, to tak jak się przychowała tego drobiu, to jak zabiła kurę, to było pokryjomu, żeby to ugotować i, i napaść dzieci i ci, co nam pomagali. Świjaka też nie można było zabito, jak tego jak ci chłopcy, którzy pomagali, bo tam było taki, potem był taki moment, że zaczęły się kopanie okopów mhm. na wsi. Więc, bo jak już zaczęli, Niemcy zaczęli słyszeć, że zaczyna się źle dziać, więc zaczęli z Polacków z retem zbierać i kopali, wzwozili z różnych województw i kopali rowy przeciw pancerne. Więc. Chłopcy, którzy pomagali nam, bo sąsiedzi, takie panie, która tego miała więcej dzieci, to się bała, żeby dzieci, dzieci jej nie wybrali na tego, to miała mo możliwość, tatuś mógł ich zameldować, żeby byli jako pomoc. Więc oni widzieli, że nie mama musiała ciężko, żeby ich napaść. Więc w nocy jakiegoś świniaka udusili, wleczkę włożyli, posolili, żeby to nie było na tatusia, tylko że to oni, nich, że mama nie miała z czego gotować jedzenie. No więc, a potem jak te okopy kopali, to było tuż za naszą stodołą w jakieś 20 metrów, może 25 wykopali taki, kopali taki wielki, olbrzymi drów przeciwpancerny. to tam było tych okopników całe masy przychodzili też, że mamusia jak ugotowała mleka czy, czy chleba upiekła to mamusia się dzieliła co mogła, komu dała, żeby podzielić się tymi I tak. Następowało to życie, płynęło coraz ciężej. W drobiu, żeby, żeby mieć dla siebie to jajko, to jak ma być, miała być komisja jeździć, liczyć góry, to mamusia w koszyki tam włożyła yy, ten, i zboże bo już wtedy było zboże duże i tak za to za ten przeciwpancerny ten okop tam poszłyśmy siostro w tym zbożu siedziałyśmy cały dzień tam mamy nam doniosła coś tam zjeść i co w tym, i co w tym koszyku miałyście kury pochowane w tych koszykach, po poowiązywane, żeby potem było tych jajek więcej, bo, jajka, bo były plany na jajka, trzeba było jajka odstawiać, z każdego hektara naznaczona ilość tych jajek, z każdego hektara ilość mleka odstawić było, także to nie było tak łatwo, świnie trzeba było odstawić, także zostawało, Niedużo nam tego wyżywienia dla siebie, żeby to tego więc trzeba było w ten sposób kombinować. A jak wspominacie Panie wysyłki do obozów, obozów pracy? Czy tutaj w Płocku takowe wysyłki były? I były. za co można było do takiego były. obozu trafić? Właśnie, dlatego, dlatego mój tatuś nigdy nie, nie zabił świniaka, nie, nie nadużywał tam jakiegoś zboży z śruty zrobić, bo się bał, że zabierze, bo chciał nas wychować. I bał się, żeby zabiorą do obozów, żeby wiozą. I dlatego to wszystko robił zawsze tak, żeby, żeby nie, nie, być, nie sprzeciwiać się. Pani Jadwigo, jak zatem skończyła się udręka związana z wojną i skąd nadeszła pomoc dla państwa? Już jako większa dziewczynka, bo już prawie dziesięcioletnia, słyszałam, jak rodzice rozmawiali, i słuchali, że tam, że tam już gdzieś blisko wojna, że tam już nadchodzi pomoc ze wschodu, że tego, więc usłyszeliśmy, też pamiętam też, jak wychodzili rodzice wieczorami i słuchali, że huki, takie wstrząsy, że to o, już tam blisko, tam tu się dzieje, tam, tam wyzwalają, tam wyzwalają, że to nadchodzi pomoc. I pamiętam, 6 stycznia 5 czy 6 stycznia rano, to był mróz obudziliśmy się i strasznych wstrząs w z okna, z okien wszystkie szyby powylatywały pytam, pytam się rodziców. bo zbiliśmy się w kubkę co się stało, Statuś mówi powiedział, bo było blisko nas lotnisko i tam były Składowane bomby takich tych. i oni, Niemcy, zaczęli wysadzać te składowiska tych bomb, i były niesamowite huki. Były więc myśmy w tym czasie, rodzice już mieli przyszykowany przeddzień wóz na podwórzu, żeby uciekać, ale nie było gdzie uciekać, więc y, żeśmy wszyscy, jak ta okna wypolerała, wszyscy żeśmy wpadli do piwnicy. A ta piwnica była pełna kartofli, tylko na wierzchu, żeśmy tak siedzieli. Było nas już wtedy 19 osób, bo z Płocka przyszła rodzina, natarła, także wszystkich z dziećmi nas było 19, 19 osób. I już żeśmy wpadli do tej piwnicy, dom tylko przekręcili, ale to był pustkami, bo to był mróz, Świeci i siedzieliśmy tak, jakby uciszyło się. To rodzice wpadli do, do, do, do domu, coś wyjeśli, przynieśli, coś zjeść. I tak, I tak się ten dzień toczył, po, po obiedzie pamiętam, jakby się utrwaliło, był taki mądry, zaczęły się, tak jak za tym stodoło przepływał ten rów przeciwpancerny, tak z, tamte, zatem z tamtej strony zaczęli pojedyncze kule przenosić na zachód bo to po ze wschodu, więc myśmy chowali się i, nie wy, i już wtedy nie wychodziliśmy, tylko słyszeliśmy jak te kule a z, za zachodnich, na zachodniej stronie były takie rowy przeciw takie małe wąskie to były przeciw przeciwantyleryjskie takie tam, i tam niemieckie wojska siedziały i oni się tak ostrzeliwali na, na, ze wschodu na, na zachód a z zachodu na wschód i tak te kule przenosiły co i raz tak jak żeśmy jak się uciszyło parę minut, więc żeśmy wpadli, żeby znów rodzice wszyscy pojedynczo do domu, żeby cośkolwiek tam posiedzieć czy po, co pojeść, to w tym momencie nieraz kula wpadła, bo to był drewniany dom i grzekotała po tym, tak, ale jakoś szczęśliwie nikt nie nieporaniony, nikt był niepostrzelony, bo jakoś ta kula tak krążyła po mieszkaniu. To I w, potem już noc, już tak 12 godzina, może później. Siedzieliśmy w tym piwnicy, słyszymy straszny warkot, więc czołgi rosyjskie już ze wschodu zjeżdżały blisko tych budynków. I potem jak rodzice opowiadali, to wyjrzeli tego, więc, bo to cicho się zrobiło, jeden czołg wjechał w ten, w ten pancerny rów, a resztę tych czołgów po niej przejeżdżało, bo to było wszystko za naszymi budynkami, wszystko rodzice wiedzieli i wszystkie przejechały i jechały na zachód. Więc, a, a Niemcy jeszcze, o, tak gdzieś nie gdzieś się, jakiś szelest niemiecki zakołysał się i w tym momencie uciszyło się, jak już ruski tak przejechali tymi czołgami, to się ucieszyło ale jakieś jeszcze pozostałości niemieckie, tak jak powiedziałam, gdzieś się zabłąkały. Więc myśmy, jak cich, cisza się zrobiła, siedziemy w tej piwnicy, tak rodzice wytchnęli głowy, słuchają, cisza, więc mówi do tego. I w pewnym momencie słyszymy walenie do, do tych drzwi piwnicznych. Więc my się pytamy, kto jest? Rodzice się pytają, kto jest? Więc odpowiadają po rosyjsku, że Rosjanie więc myśmy, wszyscy jako dzieci, bo tam nas było dość sporo, tych spłocka Płocka poprzy, przybyłych, wybiegliśmy wszyscy, jak nas było tam 19 osób, okrążyliśmy tych dwóch Rosjan i się cieszymy, że to będzie wolność, a w tym momencie Rosjanin jeden tak wystrzelił się i zobaczył, zobaczył przez rodetkę, no przez między podwórzem, takie była brama otwarta, spojrzał, że tam Niemiec wytknął głowę i krzyknął uciekajcie do domu. Więc myśmy z tym jednym Rosjaninem uciekli do domu, a ten drugi zaczął dał serię i zaczął strzelać. Jak strzelał widocznie, czy nie wiem, czy zabił tego Niemca, czy, czy, czy nie, w każdym ciszyło się. Przyszliśmy do domu, cisza taka, więc tego Rosjanie, co jak nie, co było, to jeszcze tam na miejsce mieli rodzicę masła, potem chleb był, chleb był, pie, chleb był upieczony, no to włożyli sobie tego masła w manaszkę, buchenek chleba pod pachę wzięli i powiedzieli, że już jesteście swobodni. No i rzeczywiście, że już się Gehenna skończyła, już ucichły strzały i żeśmy Rodzice pozatykali okna, czymś tam mogli, żeby tego i już żeśmy się ogrzeli i przesiedzieliśmy do, do, do, do gdzieś po, do południa. Jak zatem wspominasz życie po wyzwoleniu i wejście komunizmu do naszego kraju? Życie, jak już przysz, znaczy zmieniły się czasy. No to powróciliśmy do, swojego, do swoich zabudowań, do swojego, znaczy tego domu swojego, z, z, z inwentarzem, który mieliśmy swój, a który był yy, tego gospodarza, to rodzice zostawili. Powróciliśmy i zaczęło się wtedy bardzo ciężki kryzys. Bo tak nie mieliśmy konie, Niemcy nam zabrali, dwa konie zabrali nam Niemcy, jak uciekali. Został jeden koń, który przyjechał wujek, więc tylko był taki mały konik i wóz. Załadowaliśmy częściowo tych swojej rzeczy, i koło tego i przyjechaliśmy do swojego tego domu. Tutaj nie mieliśmy gdzie ewentarzu trzymać, więc taki barak Niemcy zostawili. To żeśmy ten inwentarz wstawili do tego baraku i żeśmy tutaj rozpalili, rodzice rozpalili ogień i żeśmy tu zaczęli to swoje ogiehenny. Były bardzo ciężkie czasy, nie było, a ja ten, ten tego konika ostatniego, którym przewozili rodzice swoje rzeczy, to Rosjanin, który jechał tak, nie wiem, jego koń zmęczył się, więc od sąsiadów wziął poduszkę i zobaczył, że u nas koło domu stoi koń przy wozie podszedł i mówi, że on zabiera tego konia nam, bo on kładzie poduszkę i mówi, że jedzie na Berlin. I to zostało nam, już nie mieliśmy się czym przewieźć. Dopiero jakiś sąsiad tam zlitował się i nas nasze resztę rzeczy przeniósł. Więc stopniowo rodzice zostały nam, mieliśmy, przyprowadziliśmy trzy krówki, trzy świniaczki, parę kurek i to było w tym baraku wszystko umieszczone. No ale tu nadchodziła wiosna, że trzeba zacząć w polu robić. Więc rodzice byli bezradni, nie mieli w ogóle czymś. Ale potem jak już Rosjanie już doszli już, yy, do swojego punktu, już całe to Polskie za za, za za, yy, wyzwolili, więc zaczęli znów Rosjanie sobie wynagradzać za to. Więc ze, z zachodnich stron wszystko po niemieckie, ten Iwentarz, konie, krowy, świnie, wszystko znów całymi taborami, yy, pędzili i na wschód zawierali. Więc między innymi taki, taki, taki, cały, taki, taki cały ten tabu, ten stado tego bydła i koni przypędzili na odpoczynek na nasze pola. Więc co było zasiane, co, co, co było y, jeszcze rosło, czy trawę, czy, czy zboże, to wszystko, to jak te konie, te, te krowy, wszystko y, było na tych polach, więc wszystko rano, to już jak one przenocowały przez cały dzień, przez całą noc, to jak troli zaposzy, to zostały czyste pola. Więc myliśmy jeszcze tu stratni, że nic nie mieliśmy tego. Ani nie było, żeby coś, czymś zasiać, coś założyć konia jakiegoś, żeby zasiać, czy zasalić parę kartofli. Nie było czym. Więc ponieważ u nas ten cały przywódca u nas nocował, więc statuś go prosił, że nie ma co. Zostawił nam dwa takie wielkie, pamiętam, konie. Ale były tak chude, bo już pędzone były, z wygodzone, wymędzniały. I zostawił status, stawił je do tego baraku, żeby żeby móc potem ich odżywić i coś z nimi zrobić. Po dwóch tygodniach takiej opieki, ciepłej wody, dawania tam do picia, coś do jedzenia pozdychały te konie. Więc jeszcze rodzice mieli tym problem, bo musieli kogoś prosić, szukać jakiegoś sąsiada, żeby wyciągnął nam te konie żeby je pozakopywać, bo nie, były, nie było czym w dalszym ciągu. Ale te trzy krowie żeśmy mieli, więc rodzice, jak jeszcze potem pędzili, znów następny ten, ten dalej się zatrzymali w łąkach takich, tam jakieś no, 500 metrów czy 600 od nas, te łąki były i tam były znów te konie, więc, ale to już pędzili polscy handlarze. I tatuś poszedł do nich i prosił ich, więc oni zażądali za takiego małego konika dwie krowy i jednego świniaka. Więc rodzi, automatycznie tatuś, nie namyślając się, wziął, wyprowadził te dwie krowy, ładnie utrzymane były, i świniaka takiego 100 kilo, i dał im, i oni zostawili, sprzedali nam tego konika. A ponieważ oni jeszcze mieli to uprząż tego konia, którego Rosjanin zabrał, więc już mieli, czym pług był, i zaorali kawałek pola, zasadzili kartofli i także żeśmy gdzieś nie gdzieś po rantach zostało trochę parę tego zboża i takżeśmy żeśmy przetrwali ten rok I tak, się, i tak się z roku na rok w ciężkich czasach takich tak się żyło. A jak wspomina Pani sam komunizm? Już? A potem jak już żeśmy troszeczkę rodzice już trochę odżyli, już jakoś konika sobie potem dokupili, już nie pamiętam jak to było, bo to, bo to było tyle tych gehennów, tyle tych, tych yy, problemów, zady, tak, że już mi się to wszystko myli, więc pamiętam tylko, że zaczęło się troszeczkę już poprawiać, to znów zaczęły rządy Stalina, ja nie wiem, już to były Stalina rządy chyba zaczęły się u nas, więc zaczęły się znów z, tej, z drugiej strony gehenna zboże, co urosło, trzeba było plan oddawać z każdego hektara. Mleko, jak było, krów, się ukowało coś, z każdego, z każdego hektara ilość mleka. Ilość świni trzeba było odstawić. Więc I to wszystko płacili za te plany, to wszystko płacili grosze. Więc było bardzo ciężko. Tylko jak się nadwyżkę coś odstawiło, sprzedało, no to było trochę drożej. Podatki trzeba było opłacić. Więc było bardzo ciężkie. Na wsi były bardzo ciężkie czasy. No ale przy oszczędnościach jakoś żyło się. Jak to mówią, zacierki na mleku się jadło z, z katofelkami rano i na wieczór. Albo kasza. I tak, się, i tak życie się toczyło. Kiedy zatem, Jadwigo, odczułaś polepszenie swojego bytu? Zaczęło się coraz lepiej dziać, to już byłam większą, już byłam taką większą dziewczyną. Zaczęło się coraz lepiej dziać, to już, no najpierw Gomułka. Ale jeszcze za Gomułki to było, to już się poprawiało. Ale potem, jak już szedł Gerek, to już na wsi zaczął się naprawdę powiedzieć, że taki prawie do, dobrobyt dla nas jako... jako odczuwało się w tamte czasy i tak to by się już jako dobrobyt można liczyć. Więc już wtedy nie było planów, już wolne rynki się zaczęły, już można było kupić w sklepach swobodnie, bo, nie, bo przed tym były kartki wprowadzone, że na, trzeba było, yy, no wszystko był na, na żywność, na materiały, żeby kawałek kupić na coś, to wszystko były kartki, a już zagierka potem się wszystko skończyło. Więc to już zaczął się dla nas dobrobyt. Kiedy dla Ciebie, Jadwigo, i dla Twojej rodziny w życie weszła demokracja? Ja wtedy już byłam już starszą osobą, już ponad, po, po 50 po 50-ce byłam. No to już wtedy zaczęła się swoboda. I religijna, wolny rynek się zaczął można było wszystko sprzedawać, kupować swobodnie. I już taki było, taka swoboda się zaczęła. Czyli demokrację ogólnie oceniasz na o wiele lepiej niż komunizm, o tak? Tak, tak to Była duża różnica, no za komunizm. To był bardzo ciężki czas dla nas rolników. A czy wolność słowa? No, no, i wolność słowa, wtedy można było swobodnie wszystko porozmawiać, wszystko powiedzieć, a, a za komuny to trzeba było tylko po cichu albo między rodziną. Może ktoś nie tego, bo zaraz, o, zaraz jak się coś powiedziało naprzeciw, naprzeciw rządowi czy coś, to zaraz przychodził pan z WB, bo ktoś pod, podkablował i chwilował i, i tego także zaczęły się, i u nas nie było tego w mojej rodzinie, bo, bo było, rodzice pilnowali się bardzo, ale w innych rodzicach to byli zawięzieni w tych filnicach, zamykani w wodzie stali, tak bici byli przez, przez SB, Także zdrowie niektórzy jak w dalszej rodzinie opowiadali, to zdrowie potracili, bo tego także to były za komuny, to były bardzo ciężkie czasy i swobody nie było i, i wymowy, ani nic tak. Zatem Twoje życie, Jadwigo, nie było usłane różami. Pamiętasz bardzo dużo wydarzeń. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się podzielić ze słuchaczami Radia Wolne Media swoimi przeżyciami. Dziękuję, Jadwigo, za dzisiejszą rozmowę. No Mogłabym jeszcze dużo, tylko szczegółów takich drobnych opowiadać, ale już i, i męczę się, i zapominam, bo to już jednak... Bo Ile masz lat? 75 już skończyłam ale takie te dawne wydarzenia, takie urywki, takie momenty, to mam zakodowany. Za, za Dziękuję bardzo, pozdrawiam Cię i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Gościem programu Rozmowy dokończona była Jadwiga Szatkowska, program przygotował Fabian Szatkowski, montaż Maurycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media.